Część trzecia. Wypiłem jeszcze dwa, a jego kieliszek cały czas był pełny. O nie. Jak długo już to mogłem być? 15 minut? Spóźnia się. Kiedy zapytałem stałych bywalców o fila, zawsze słyszałem tę samą odpowiedź. Nikt go już dawno nie widział i nie słyszał. Przynajmniej od zeszłego wtorku. Ale przecież dopiero co do niego dzwoniłem. Zignorowałem wszystkie złe myśli. Przecież w jego wypadku nic złego nie mogło się stać. Przynajmniej miałem tę pewność, że wciąż żyje. Siodłem przy stoliku. Poczułem już lekki głód. Pomimo, że nie znam na pamięć, bawimy ten cały cyrk z przeglądaniem kart. Zresztą menu było dość oryginalne, ale potrawy takie jak łoś po fińsku miałem z daleka. Kapusta ze skwarkami plus bułka wrocławska. Plasterek sera Hochlander i pozostanę w czym winie. Wino przyjemnie rozgrzało krew. Takie chwile jak ta skruplatnie kolekcjonuję w zakamarkach swojej pamięci. Takie chwile jak ta normalne życie. Chyba nie dla mnie. Koniec części trzeciej.